Siema! Witamy w dziewiątym już odcinku Historii, jakiej nie znacie. Na początku przepraszamy, że tak długo nie wydawaliśmy żadnego nowego odcinka, z tym, że poszukiwaliśmy natchnienia, by tenże nagrać i przeczesując czytelnie Tarnobrzeskiej Biblioteki Publicznej odkryłem pewien grimuar, na podstawie którego nagrany będzie ten odcinek. Nie będzie to typowy odcinek Historii, jakiej nie znacie gdyż nie będziemy opowiadać o żadnym wydarzeniu historycznym, tylko o wierzeniach ludowych ludzi z naszych terenów. Zaczynamy! Odcinek 9. Duchy i Demony! Jak wiadomo, na naszych terenach mieszkali Słowianie, którzy mieli swój własny panteon wierzeń. No i wszyscy sądzą, że było to tak do około no, maks xi 12 wieku, te wierzenia tutaj przetrwały na wioskach. Gdyż, jak wiadomo, Bieszko pierwszy przyjął chrześcijaństwo i tak dalej, i tak dalej. Ale elementy tych wierzeń przetrwały dużo, dużo, dużo, dużo, dużo, dużo dużo dłużej. Dużo. Chodzi tu oczywiście o nie same bóstwa, a raczej pomniejsze istoty, które to się w lasach, jaskiniach, jeziorach. Może taki krótki rys prehistoryczny, albo. Taki starożytny. E, więc wierzenia słowiańskie, tak jak wszystkie wierzenia indoeuropejskie, no, warto to sobie sprawdzić, czy to będzie mitologia nordycka, grecka, rzymska, charakteryzowało ten, ten sam rodzaj, ten sam podobny panteon może tak powiem. Były, byli bogowie główni, byli bogowie pomniejsi i była cała masa różnych demonów. No tak samo było na naszych terenach. Przenieśmy się w czasie do XX wieku. Wydawałoby się, że wszystkie wiejskie wierzenia już dawno poszły precz, że już ludzie nie wierzą w chochliki czy inne takie pierdółki. No, bardzo się zdziwiłem, czy to, czytając to po niektóre wersety księgi. Na przykład, pomimo tego, że no, lampy naftowe nie były nowym wynalazkiem, a elektryczność powoli wchodziła do domów, ludzie nadal bali się ciemności. a raczej nie tyle ciemności, co istot, które ją zamieszkiwały. Może zaczniemy od utopców. Utopcze byliły to demony, które powstawały po tym, jak ktoś się utopił w nieszczęśliwym wypadku, albo no, w jakichś okolicznościach takich niezbyt normalnych, najczęściej byli to samobójcy. No, nie różnili się oni zbytnio wyglądem od normalnego człowieka. Właściwie wyglądały jak utopiony człowiek, gdyż były napuchnięte, zielone i miały zielone włosy. Ale to tak... No i co te utopce robiły, jeżeli ktoś w nocy za blisko podrzedł do jeziora, to go wciągały. Na niektórych terenach słowiańskich też przyjęło się, że nie wolno pomagać tonącemu człowiekowi, gdyż może on okazać się utopcem, no i wtedy ratownik też z automatu staje się utopcem. A, zdarzało się też, że utopiec mógł człowieka poprosić o pewną przysługę na terenach no mniej więcej naszych, tak raczej, w stronę Radomyśla. Tam ponoć żyła kobieta, której mąż w skutek wypadków się utopił i nawiedzał jezioro, czy może rzeczkę, no w każdym razie, pobliskie wody. Jednak poprosił on ją, by odprawiła ona w jego intencji mszę. Kobieta w zasadzie swego męża kochała mszę, kupiła właśnie dla niego, i od tej pory nie dość, że utopiec przestał ludzi nękać, to jeszcze zawsze znajdowała wieczorem w domu przed, przed drzwiami kilka ryb. Innym rodzajem takich wodnych stworów, stworków czy jak by tam zwał, tak zwał, demonów, były utopki. Utopki, jest ta nazwa Łąska, na terenie całej Polski były zwane wodnikami. Byli to tacy opiekunowie jeziora, czy tam wrzeczki, czy wody w ogóle, opiekunowie fauny, flory, czy coś wody, to no, pozytywne stworki, jakby nie patrzeć. I właśnie one są często mylone z utopcami. No, Leciu tu mówił o utopkach i utopcach, a ja teraz powiem o żeńskich demonach wody. Chodzi tu mi oczywiście o rusałki i wiły. Może na początku, co to tak w ogóle jest? Zanim rusałki i wiły się stały demonami, to musiały być one wcześniej żywymi istotami, a konkretnie młodymi dziewczynami, które jeszcze nie zdążyły się w nikim zakochać i zmarły w okolicach wody nienaturalną śmiercią. Teraz jaka jest między nimi różnica? Wiły bardzo lubiły zabawy. Tańczyć sobie, podśpiewywać, yy, zabijać to nie. Znaczy, jeżeli ktoś im przeszkodził, na przykład one sobie tam tańczyły na wodzie, a to nagle jakiś facet im wszedł no i przeszkadzają im w tej rozrywce, to na przykład strzelały do niego z łuku albo łapały i załaskotywały na śmierć, opcjonalnie zsyłały na niego szaleństwo. Jednakże wiły to nie były demony złe z natury, dlatego też, jeżeli nikt im nie przeszkadzał, to były przyjazne, a to sobie tam strzegły przed niebezpieczeństwami podróżnych. Jeżeli jakiś facet miał problem, to przepowiadały mu przyszłość i pomagały znaleźć żonę, także raczej no, nie były to demony złe. Za no to rusałki! To był w wcielony. One nigdy ludziom nie były nastawione pozytywnie do ludzi. Zawsze miały do ludzi problem, zwłaszcza do dziewczyn i młodzieńców w sumie też, które miały no, nieprzeciętną urodę. Jeżeli ktoś taki sobie przechodził blisko rzeczki, to one zaczynał tak bardzo ładnie śpiewać, tam z pobielskich krzaczków czy czegoś, żeby nie było widać, skąd ten śpiew, taki delikwent tam wchodził i budził się następnej nocy jako topielec. No to teraz z wody wyjdziemy na ląd. My. Jak traszki. I opowiemy o demonach, które występowały na lonicie, jak już wcześniej wspomniałem, po lasach i ostępach różnych. Zacznijmy od wilkołaków. Tak. Wilkołaki były to bardzo złe stworzenia, które to. no, Geneza ich jest na pewno bardzo prosta. W lasach żyły wilki, ludzie bali się wilków a jeszcze bardziej bali się, co by było, gdyby taki wilk miał intelekt człowieka. A no więc bardzo szybko sobie wymyślili wilkołaków i jak to działało. Pierwsze wzmianki, właściwie wilkołaki nie nazywały się wilkołaki, tylko wilkołki. O co chodziło? Jeżeli człowiek pragnął zemsty, no i parał się czarną magią, mógł odprawić specjalny rytuał, który polegał na wpiciu w ziemię kołka, odprawianiu tam odpowiednich modów do czarnych bóstw, następnie przeskoczyłem nad tym kołkiem, Następnie przeskoczył nad tym kołkiem i zamienił się w wilka. W postaci wilka mógł on dokonać zemsty na postaci, która mu z tego czasu zaszła za skórę. No a po tym wszystkim musiał wrócić nad tym, do tego kołka i jeszcze raz nad nim przeskoczyć, żeby stać się sportem człowiekiem. No i jak to się można domyślić, istniało spore niebezpieczeństwo, że ktoś mu ten kołek zabierze, a to jakiś gnojek przez las hasa i się potknie i kołek wywali. To oznaczało, że człowiek ten już na wieki wieków zostanie wilkiem. Teraz kolejne. Można rozróżnić dwa typy wilkołaków. Pierwszy typ to taki jest humanoidalny wilkołak, który jest półwilkiem, półczłowiekiem. Jest zbliżony, no taki pomieszany. za tego kształtu wywodzi się prawdopodobnie stąd, że wcześniej wikingowie odziani byli podczas ataków właśnie w skórę wilka, więc taki jakiś tam pan na brzegu Bałtyku idzie sobie brzegiem, a tu patrzy, z łódek wyskakują jakieś niby ludzie, ale w skórach wilka. No więc bardzo łatwo można się domyślić, że sobie to połączył i stwierdził, że są humanoidalne wilki. Drugi typ wilkołaków, taki hollywoodzki wilkołak, że się tak wyrażę, teraz. Takie były w zmierzchu. <głosy> <głosy> tak, tak. To wilkołak, który, to człowiek, który przemienia się w wilka, w stu I tu kolejna ciekawostka, te takie... Przemiana raz człowiek, raz wilk jest bardziej słoweńska. Wampiry, a właściwie wampierze, bo wamp wampir jest słowem pochodzenia bułgarskiego, były to demony złe. przemieniały się w nietoperze, jak chyba każdy wie. I powstawały one z dusz ludzi zmarłych. Jak ktoś umierał, to się stawało wampirem mniejsza o to. Musiała być to osoba zła. Musiała być czarownicą, czarownikiem, czarnoksiężnikiem. Albo ktoś gwałtownie umarł, wdowodząca. albo samobójca, albo miał zrośnie brwi. Jak wiadomo z y, filmów hollywoodzkich, które bardzo y, rozpopularyzowały tak neologizm, <grych> y, właśnie wampiry, na przykład zmierzch, <grych> można z nimi walczyć. Walczy się, z, nigdy z wampirami nie, nie podejmowano próby porozumienia. Trzeba było po prostu je zwalczać. Robiło się to za pomocą kołków, czosnku, sztaby żelata, co ciekawe, na tych terenach i przebijano kolcem język, z tym, że do kołka jest taka mała różnica między tym, co widzimy w filmach, a tym, w co wierzyli ludzie jeżeli jakieś, y, przeszukiwano cmentarze, przeszukiwano groby, jeżeli jakieś ciało było nierozłożone, albo nosiło ślady krwi wokół ust, to właśnie ciało przebijano kołkiem, serce, tam czy miejsce po sercu, jest prawdopodobnie, i odwracano ciało y, twarzą do ziemi, wrzucano tam ewentualnie sztabę żelaza albo czosnek i przewukowano kolcem język, aby wampir już był niegroźny. To ciekawe, w naszych okolicach mm, Ludzie w wampiry w zasadzie nie wierzyli. Jedynie co po niektóre plemiona mieszkające nad Sanem uważało, że istnieją takie istoty jak wypióry, z tym że nie chodziły o same wysysające krew wampiry, a było to po prostu przemienienie słowa upiory, które to były innymi szkodliwymi demonami, które nękały ludzi. Kolejnym złym demonem, który był bardzo podobny do wampira, były strzygi. Strzyga możecie znać na przykład z książek Sapkowskiego, z tym, że te perfidnie słowiańskie były ciutko inne. Podobnie jak wampiry wysysały one krew, ale w przeciwieństwie do nich zjadały także wnętrzności. I teraz, jak, jak, jak taka strzyga powstawała? Po śmierci stawały się, stawali się nią odmieńcy, na przykład ludzie, którzy urodzili się z dwoma sercami bądź dwoma rzędami zębów, no, z racji swojej odmienności byli za życia raczej przez społeczność odtrącani, też po śmierci zamieniali się w krwiożercze demony, które to chciały się mścić. Najczęściej przybierały one właśnie postać drapieżnej kobiety, opcjonalnie drapieżnego ptaka, no, najczęściej była to sowa. Pozbywano się ich, no, nie tak jak w książkach Sapkowskiego przez spędzenie nocy razem z nimi, <grym>, jak to brzmi, ale tak jak wampirów. Ostatnim złym demonem, którego omówimy, są południce. Ogólnie były dwie wersje w krajach słowiańskich. Pierwsza wersja to była taka, że były to stare, brzydkie kobiety, a druga wersja to było, że były to młode, piękne niewiasty. I co one robiły? Jak sama nazwa wskazuje, grasowały one w południe i porywały dzieci, które kręciły się po polach uprawnych. Otóż, no, jeszcze to były właśnie te stare a te młode niewiasty, porywały młodych mężczyzn i po prostu je ich zakopywały. A, i dzieci też zakopywały. A teraz czas na lokalny aspekt. Na naszych ziemiach południe funkcjonowały troszeczkę inaczej. Po pierwsze, no to już jedna z tych ogólnokrajowych wersji były to stare baby, z tym, że one nie porywały dzieci, które biegały w południu Polska, choć to oczywiście też, ale miały one też inną funk funkcję, no. może nie funkcję, to raczej w inny sposób przeszkadzały ludziom. Mianowicie, jeżeli w jakiejś wiosce czy mieścinie no, kobieta urodziła dziecko, południca bardzo często przychodziła w nocy i to dziecko pormieniała na swoje. To dziecko południcy było po pierwsze brzydsze, po drugie głupsze, po trzecie bardziej agresywne niż normalne dzieci i tak można było łatwo poznać że to nie jest dziecko człowieka. Tak, właśnie tłumaczono sobie, że dziecko jest głupie, brzydkie albo ma ADHD. Tak. I co teraz taka matka ma zrobić? No patrzy, jej dziecko zostało porwane, a w kołysce leży jakiś maszkaron. Na szczęście była metoda. Trzeba było wziąć to dziecko i w południe udać się na pola. Tam powinno się to dziecko położyć na ziemi, je kopać, bić, znęcać się nad nim, ono wrzeszczało i wrzeszczało, aż w końcu południca usłyszała płacz swojego dziecka, robiło jej się jego szkoda i przychodziła kazać człowiekowi, by przestał bić to jej dziecko. Wtedy trzeba było jej powiedzieć, że przestanę bić twoje dziecko, jak ty oddasz mi moje. I ona zawsze na to szła. Ale można się było inaczej zabezpieczyć. Można było sprawić, że południca w ogóle nie przyszła. I na przykład taką specjalistką w tej dziedzinie była położna Moskalowa, która mieszkała w Woli Rzeczyckiej. No, tam Rytuałów było kilka ale taki w zasadzie najskuteczniejsze to było powiesienie w oknach i na futrynach oraz na bieżmie czerwonej wstążki. Jeżeli taka czerwona wstążka zawisła, południca na bank nie przychodziła. Co ciekawe, człowiek zawsze mógł skorzystać z pomocy tych złych demonów. Wystarczyło, no nie musiał zakładać jakichś paktów czy odprawiać jakichś rytuałów czarno-magicznych, wystarczyło, że był w ciemności i poprosił te duchy o pomoc. A teraz, by wyjść z mroku w lasu, zapoznamy się z kilkoma dobrymi i przyjaznymi duszkami. Najbardziej typowym dla sołowiazczyzny dobrym duchem był domowik, który zwany był też ciem. Był to duch domowy, który był duszą przodków, przodka jakiegoś. No, opiekało się domem po zmroku, składało mu, mu jedzenie. No i teraz jest taki zwyczaj, znaczy zachował się do dzisiaj taki zwyczaj w niektórych miejscach, że przed podróżą trzeba przysiąść sobie, usiąść na chwilę na krześle, przed jakimś długim, dłuższym wyjazdem. Wzięło się to właśnie stąd, że te duszki mieszkały na nogach gospodarzy domu i w momencie, kiedy się usiadło, mogły sobie spokojnie zejść i zostać w domu, bo już by do niego nie wróciły. Kolejnym dobrym bóstwem, o którym opowiemy, jest jest spor. Jest to Bóg Płodności, który był uosobiany, znaczy pod postać, był bo to Boże, Boże uosobiany jako szczur bądź chomik. Znaczy zdarzało się, że inne zwierzątka też, ale głównie te. Sam spor był postacią jak najbardziej pozytywną, był właściwie nawet na Białorusi uważany w zasadzie za symbol szczęścia oraz sukcesu. Niestety wśród Słowian było mało dobrych duszków. Tego typu. Więcej nam się nie udało, odnaleźć się, wtedy musieliśmy trochę więcej czasu poświęcić na badania. No, jak wiadomo, do dzisiaj lubimy narzekać, więc większość tego, co w to wierzyli, było złe. A na zakończenie dwa przepisy prosto z elementarza czarnoksiężnika. Jesteś starym, samotnym, brzydkim człowiekiem, brak ciwiłości. Nie odbieraj sobie życia, gdyż staniesz się wampirem albo innym lichem. Skorzystaj z przepisu prosto z matrymonialnego kącika Czarnoksiężnika. Otóż, w pełni księżyca. Trzeba zobaczyć nietoperza, szacić go do butelki szklanej, no to wskazuje na to, że ten przepis nie jest zbyt stary. Około 100 lat ma. Zakorkowujesz tego nietoperza żywcem jabłkiem w tej butelce, później w nocy, właśnie w pełni, odkarkowujesz tego nietoperza, Kładasz go do mrowiska, byleby był żywy. Mrówki go przez nas później z powrotem zakorkołujesz rano jabłkiem i nakrawiasz te serca. Pamiętaj, aby jabłko nie było zbyt kwaśne. Kiedy już zdobędziesz miłość serca, będziesz potrzebował dużo pieniędzy. A jak najlepiej pieniędzy zdobyć, jeżeli nie przez kradziesz? Ten przepis da ci niewidzialność, dzięki której będziesz w stanie zbrodnie zbrodnię doskonałą. W nocy, musisz zabić kota w wąskiej uliczce między dwoma budynkami. Następnie ugotować jego ciało i pochować je na rozstaju dróg. Tam musi leżeć przez 30 dni. Po tym czasie musisz przyjść do samo miejsce i wykopać jego zwłoki. Ale pamiętaj, gdy będziesz wykopywać, będą ci się ukazały, ukazywały różne upiory. Pędzące konie, wściekłe psy, nie możesz się im oprzeć, musisz być trwały i wykopywać zwłoki. Kiedy je wykopiesz, musisz wziąć małą kosteczkę i wsadzić sobie ją pod język. Chodzić tak przez cały dzień i wypluć. Od tej pory, za każdym razem, gdy sportem powrotem włożysz ją pod język, będziesz niewidzialny. Dziękujemy za wysłuchanie na naszej audycji i zapraszamy na następną, która będzie na żywo. Gdyż będzie audycją jubileuszową dziesiątą. Fiat unun ovile et unus pastor.